z rynku nieruchomości. EPA poszerza zasięg ustawy o czystej wodzie. Jeśli w twoim ogródku znajduje się rów zbierający wodę Agencja Ochrony Środowiska i Korpus Inżynieryjny mogą mieć władzę nad Twoją nieruchomością. Starszy analityk do spraw polityki z Krajowego Stowarzyszenia Pośredników handlu Nieruchomościami pisze w magazynie Real Estate, że nowa regulacja federalna zwana Clean Water Rule znacząco zmienia to, jakiego rodzaju wody znajdują się pod kontrolą rządu federalnego na podstawie ustawy o czystej wodzie. Regulacja ta obejmuje drogi wodne, takie jak strumiki, które płyną tylko po opadach deszczu oraz rozszerza definicję akwenu sąsiadującego do terenów Popierane przez Związek Realnościowców proponowane ustawodawstwo oczekuje na rozpatrzenie zarówno przez Izbę Reprezentantów, jak i Senat uchyliłoby nowy przepis. Ponadto ponad 30 stanowych prokuratorów generalnych podpisało się pod pozwem sądowym przeciwko IPA o cofnięcie tego przepisu. Zbyt rygorystyczne warunki kredytowe jak wynika z ostatnio przeprowadzonego przez Zarząd Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku sondażu dotyczącego oczekiwań konsumentów, zakwalifikowanie się na kredyt hipoteczny jest zbyt trudne. Badanie to pokazuje, iż prawie 20% wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny jest odrzucane. Starszy doradca do spraw finansów hipotecznych Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast poruszył na ostatnim forum w sprawie dostępności kredytów kwestie surowych wymagań pożyczkowych oraz wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem Kryteria udzielania kredytów są zbyt restrykcyjne. Jego zdaniem spadek liczby domów posiadanych na własność można w dużej mierze wytłumaczyć spadkiem liczby kredytów hipotecznych udzielanym mniejszościom narodowym. W 2006 roku ponad 8,5% wszystkich kredytów na zakup domów udzielane było Afroamerykanom. Obecnie poziom ten obniżył się do 5%. Latynosi również doświadczyli spadku z 11,5% w 2006 roku do mniej niż 8% obecnie. Liczba nowych budów pozostaje na poziomie powyżej 1 miliona. Siódmy miesiąc z rzędu liczba nowych budów pozostała w październiku powyżej progu wynoszącego 1 milion. Powołując się na dane Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych donosi, iż w październiku nastąpił spadek budów zarówno domów jedno- i wielorodzinnych. Jednak firmy budowlane są optymistycznie nastawione do przyszłości, co odzwierciedla wzrost wydanych w tym miesiącu pozwoleń budowlanych dla obu typu nieruchomości. Po tego rodzaju wzroście zazwyczaj następuje ożywienie w sektorze budowlanym. Większe garaże przekładają się na wyższe ceny. 64% domów na sprzedaż zamieszczonych na Realtor.com posiada garaże mogące pomieścić dwa samochody. Zaskakujące jest to, że średnia cena wywoławcza za stopę kwadratową takich nieruchomości jest o 2,7% niższa niż cena domów z garażami na jeden samochód. Jednak jeśli spojrzeć na domy, które mogą pomieścić więcej niż dwa samochody, to ich sytuacja cenowa jest lepsza. Zdaniem The Wall Street Journal domy z garażami na trzy pojazdy sprzedają się średnio o 11% więcej za stopę kwadratową niż cena wywoławcza. Domy z garażami na 7 samochodów radzą sobie jeszcze lepiej. Cena wywoławcza takich nieruchomości oferujących więcej luksusowych udogodnień jest ponad 30% wyższa za stopę kwadratową niż domów z garażami na jeden samochód. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 847 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847 Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. radiowego magazynu posiadłość szukasz okazji? mamy domy, domki, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna oto nasze najnowsze oferty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 Willing. Nowy na rynku, bardzo duży, murowany dom trzypoziomowy o powierzchni 2300 stóp. Cztery olbrzymie sypialnie, dwie i pół łazienki, pełny wykończony basement, garaż na 2,5 samochodu, duża ogrodzona parcela. Podatek od nieruchomości wynosi jedyne 3600 dolarów rocznie. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedynie 1500 dolarów.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 w internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000 posiadłość.com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 Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Wiadomości z rynku nieruchomości Roboty wpłyną na budownictwo. Przyszłość budów domów i ich projektowania mogą kształtować roboty. To jeden z najważniejszych wniosków ze Światowego Festiwalu Architektury 2015, który odbył się w Singapurze. Magazyn architektoniczny DZIN donosi, iż zdaniem liderów sektora architektury roboty wkrótce zastąpią wykwalifikowanych pracowników w wykonywaniu niebezpiecznych prac, np. tych związanych z kamiennymi elewacjami domów. Ponadto konfiguruje się już drony, aby budowały ściany z prefabrykatów. Następną generacją robotów budowlanych nazywa się krabotsami, czyli maszynami, które łączą w sobie funkcjonalność dźwigów z inteligencją robotów. Biały Dom głosuje nad odwróceniem przepisów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych. Biały Dom zagroził zawetowaniem ustawy o udzielaniu i dostępie do kredytów hipotecznych tzw. Portfolio Lending and Mortgage Access Act. Według Housing Wire, internetowego serwisu informacyjnego o rynku realnościowym, ustawa pozwoliłaby na zaklasyfikowanie wszystkich pożyczek na zakup domu w bilansie instytucji finansowej jako kwalifikowane kredyty hipoteczne lub qualified mortgage jak kto woli. Obecnie oznaczenie qualified mortgage lub QM oznacza, że kredytodawca starał się zapewnić, iż kredytobiorcy są w stanie faktycznie spłacić pożyczkę. Krytycy proponowanego ustawodawstwa mówią, że stanowi ono zagrożenie dla ochrony konsumentów, jaką niesie ze sobą oznaczenie QM. Zwolennicy twierdzą, że przepisy QM utrudniają wiarygodnym kredytobiorcom uzyskanie kredytów hipotecznych. Projekt ustawy został przyjęty przez Izbę Reprezentantów, a teraz trafi do Senatu. Wzrost kapitału własnego. Zapewne wiesz, że w większości przypadków, im dłużej mieszkasz w swoim domu, tym większy jest zwrot z inwestycji. Powołując się na dane przygotowanego przez Narodowy Związek Realnościowców Profilu Kupujących i Sprzedających w 2015 roku, Realtor.com donosi, iż właściciele domów, którzy mieszkają w domu 4 do 5 lat przed jego sprzedażą, zwykle doświadczają 19% zysku w kapitale własnym. A jeśli ten okres trwa dłużej, to zyskują prawie 10 razy tyle. Osoby, które mieszkają w domach 21 lat lub dłużej, mogą liczyć średnio na 145% wzrost kapitału własnego. Jest jednak pewna grupa właścicieli domów, którzy nie mogą pochwalić się takim samym wynikiem. Chodzi o nabywców domów sprzed 8 do 10 lat, którzy kupili nieruchomość tuż przed pęknięciem bańki realnościowej. Mogą o nich pochwalić się średnio zaledwie 1% zyskiem, jeśli chodzi o kapitał własny. The Real Estate Today rozmawiało z dyrektorem do spraw badań ankietowych i komunikacji Związku Realnościowców. Jest on zdania, iż niebawem wszystko się zmieni właśnie dla tych właścicieli domów. Analizując sytuację wszystkich sprzedawców domów, wyraźnie widocznie jest średni 23% wzrost kapitału własnego w momencie sprzedaży. Co więcej, sprzedający zyskali na swoich domach średnio około 40 tysięcy dolarów w kapitale własnym.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 Rynku Nieruchomości Wzrost liczby domów szeregowych Brownstone's Townhomes rowhouses, Niezależnie od nazwy, nowe budowy tego rodzaju domów jednorodzinnych odnotowują duży wzrost. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów przyjrzało się najnowszym danym spisowym i stwierdziło, że w trzecim kwartale 2015 roku liczba domów szeregowych wzrosła o 30% w porównaniu do roku ubiegłego. To największy skok, jaki zaobserwowaliśmy od końca 2007 roku. Patrząc w przyszłość, Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów oczekuje dalszego wzrostu liczby tego rodzaju domów, ponieważ nabywcy chcą mieszkać w gęsto zaludnionych dzielnicach, które oferują możliwość dojścia wszędzie na piechotę. Inspekcje domów nie ujawniają wszystkiego. Inspekcje domów stanowią sieć bezpieczeństwa dla osób dokonujących największej pojedynczej transakcji ich życia, a mianowicie zakupu domu. Strona internetowa credit.com zasugerowała na swoim blogu, że nabywcy powinni również rozważyć trzy ważne czynniki, których inspekcja domu zazwyczaj nie obejmuje. Jeśli dom opalany jest olejem opałowym i nie posiada kanalizacji miejskiej, należy wezwać profesjonalistów, którzy sprawdzą, czy szamba i podziemne zbiorniki na olej opałowy są w dobrym stanie. Ponadto warto zaprosić do siebie architekta krajobrazu, który oceni kondycję Twojego potencjalnego ogródka. Chore drzewo może mieć wpływ na bezpieczeństwo i wartość od sprzedaży Twojego domu. Na koniec kredyt.com zaleca kontrolę pod kątem azbestu. Dawniej popularne źródło izolacji azbest jest obecnie klasyfikowane jako substancja rakotwórcza, a jego usunięcie jest bardzo kosztowne. Niektóre remonty przynoszą więcej szkody niż pożytku. Remont to dobry sposób, aby podwyższyć wartość Twojego domu i uczynić go bardziej atrakcyjnym, gdy nadchodzi czas na sprzedaż. Jednak portal finansowy MarketWatch ostrzega, iż istnieją cztery rodzaje remontów, których skutek może być odwrotny. Na samym szczycie listy znajduje się pozbycie się sypialni, aby zyskać więcej miejsca lub zmienić funkcjonalność pomieszczenia. Jedna z kluczowych zasad, jeśli chodzi o nieruchomości jest taka, że liczba sypialni ma największy wpływ na wartość domu. Inną ważną rzeczą, której należy się wystrzegać, to usuwanie szaf w ścianie. Nabywcy raczej poszukują nieruchomości, które je mają. Przebudowa garażu w przestrzeń życiową może również odstraszyć kupujących, którzy miejsca tego potrzebują. Na koniec nie należy przesadzać z tapetą. Wielu kupujących już na samą myśl o tym, ile czasu i wysiłku będą musieli włożyć w jej usunięcie, dostaje gęsiej skórki.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 ty dzwoń do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Zero. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu! www.posiadłość.com 10 sposobów na dodanie wartości Ostatnio sporo słyszymy o rosnących wartościach nieruchomości na terenie całego kraju. Wielu właścicieli domów cieszy się, ponieważ ich kapitał własny rośnie. Niezależnie od tego, czy masz zamiar sprzedać swój dom, czy też nie, dobrze wiedzieć, że twój dom jest obecnie więcej wart. A wiesz, co jest jeszcze lepsze? Podjęcie kroków, które jeszcze bardziej zwiększą jego wartość. Miejsce dziesiąte. Dom zyska na wartości, jeśli wymienimy w nim drzwi wejściowe. W końcu to pierwsza rzecz, jaką każdy potencjalny nabywca widzi i która zapewnia bezpieczeństwo oraz chroni Twoją rodzinę i Twój dobytek. Numer 9. Obecnie młodzi nabywcy cenią sobie łączność i komunikację. Najnowsze badania wykazały, że szybkie połączenie światłowodowe może w niektórych przypadkach dodać ponad 5 dolarów do ceny sprzedaży domu. Kolejna na pozycję ósmą. Miej świadomość, czego chcą nabywcy dyrektor do spraw badań ankietowych i komunikacji Narodowego Związku Realnościowców podzieliła się z nami wnioskami płynącymi z przygotowanego niedawno przez Związek Realnościowców profilu kupujących i sprzedających. Jej zdaniem? Zwiększenie efektywności energetycznej domu to bardzo dobra strategia, która powinna przemawiać do wszystkich nabywców. Zrozumienie czego poszukują kupujący jest cennym narzędziem do zwiększenia wartości Twojego domu. Czas na numer 7. Wiedz, na co zwracają uwagę rzeczoznawcy. Jakby nie było na podstawie ich opinii, banki decydują, czy otrzymasz kredyt. Rzeczoznawca wyjaśnił nam, w jaki sposób określają oni wartość domu. Jednym z najważniejszych sposobów jest po prostu sprawdzenie, w jakim stanie znajdują się systemy mechaniczne domu. Dowiedzieliśmy się, że piec utrzymywany w doskonałym stanie może przynieść 4% wzrost wartości Twojego domu. Miejsce szóste. Wygląd zewnętrzny domu wpływa na jego wartość. W końcu masz tylko jedną okazję, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Doradzamy proste uporządkowanie ogródka, aby kupującym łatwiej było wyobrazić siebie, jak spędzają w nim miłe chwile. Warto też spojrzeć nieco wyżej, na dach. Niezwykle ważne jest, aby był on w nienagannym stanie, ponieważ to jedno z pierwszych pytań, jakie zada Ci kupujący. Numer 5. Odśwież swój dom nową warstwą farby. To świetny i niedrogi sposób, aby zmienić wystrój pokoju. Nie trzeba malować całego domu. Wystarczy skupić się na pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, takich jak łazienka i kuchnia. A mówiąc o łazienkach, dochodzimy do numeru czwartego. Odśwież łazienkę, nie chodzi tylko o jej pomalowanie. Możesz dużo zmienić już samym uszczelnieniem wanny i wymianą fugi bez ponoszenia zbędnych kosztów i całego zamieszania związanego z gruntownym remontem. Numer 3. Zajmij się kuchnią. Nie musisz jednak robić kapitalnego remontu. Skup się na drobnych rzeczach takich jak nieszczelne zawory i pomalowanie szafek, a Twoja kuchnia na pewno podniesie wartość domu. No dobrze, czas na miejsce drugie. Sprzątanie. Może trudno w to uwierzyć, ale pozbycie się niepotrzebnych rzeczy i generalne porządki mogą pozytywnie wpłynąć na dolną wartość sprzedaży nawet o 3-5%. Dla typowego domu może to oznaczać kilka tysięcy dolarów więcej. I wreszcie numer jeden. Czas. Dzień po dniu, rok po roku. Jeśli jesteś jak większość ludzi, wartość Twojego domu będzie wzrastać. Główny ekonomista Związku rannościowców twierdzi, że historyczne dane dowodzą, że wartość domu wzrasta od 3 do 5% rocznie. Oczywiście nie dotyczy to każdego domu, nie na każdym rynku i nie co roku. Rynek nieruchomości, podobnie jak wszystkie inne rynki, może mieć swoje wzloty i upadki, ale po dużym załamaniu sprzed kilku lat, z roku na rok, zauważalny jest stabilny wzrost wartości rynkowych, jakiego doświadczają właściciele domów. Czas, w pewien sposób magiczny bardzo, potrafi wygładzić te nierówności na drodze.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 000. Miej marzenia, my załatwimy resztę. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.